1 sierpnia batalion miał za zadanie opanowanie terenu wyścigów konnych, koło 800 SS-manów. Na skutek ogromnego zaskoczenia Niemcy pouciekali z tego terenu i po paru godzinach otrzymujemy wiadomość, że wycofujemy się, bo Niemcy zmobilizowali się i nas otaczają. Tak pierwszy dzień sierpnia 1944 roku wspominał Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk, jeden z tysięcy uczestników Powstania Warszawskiego, największego zrywu ruchu oporów okupowanej przez Niemcy Europie. Od momentu wybuchu powstania 1 sierpnia przez następne 63 dni trwała heroiczna walka Polaków o stolicę. Przyniosła ogrom strat ludzkich i unicestwienie miasta, ale była to walka także o niepodległą i suwerenną Polskę. Dziś o drugiej połowie 1944 roku, o sowieckim rządzie dla Polski i ogłoszeniu manifestu PKWN, ale i o kolejnych bohaterskich zmaganiach Polaków na froncie zachodnim, zdobyciu holenderskiej bredy przez żołnierzy pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora.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 W końcu lipca 1944 roku PKWN, władza komunistyczna z nadania Moskwy, instalowała się w Chełmie, Lublinie, podejmowała działania przeciwko żołnierzom podziemia. Przewodniczący PKWN Edward Osłupka-Morawski i Wiaczesław Mołotow podpisali tajne porozumienie o polsko-sowieckiej granicy w oparciu o tzw. linię Kerzona. Polska byłaby bezgrodna, wilna czy lwowa. Na Lubelszczyźnie formowała się także druga armia pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego. Także w końcu lipca Armia Czerwona, realizując cele operacji Bagration, zbliżyła się do podwarszawskich miejscowości. Żadna ze stron – Polacy, Niemcy, Sowieci – nie wiedziała, jaki będzie ruch pozostałych, jak uważał profesor Tomasz Strzębosz. Niemcy zdecydowali się na kontruderzenie. Doszło do największej bitwy pancernej na ziemiach polskich. Niemiecko-sowieckie starcie pod Warszawą wpłynęło na dalszy rozwój wydarzeń na frontach, wiążąc tu Niemców, otwierając Rosjanom drogę do podboju krajów naddunajskich oraz Bałkanów. W trakcie starcia dwóch totalitaryzmów w Warszawie wybuchło powstanie 1 sierpnia. Wcześniej nawoływał do niego w swoich odezwach sam Stalin. Już 1 sierpnia rosyjskim oddziałom wydano oficjalny rozkaz przejścia do defensywy. 5 sierpnia walki niemiecko-sowieckie prawie się zakończyły. Premier Mikołajczyk dwukrotnie odwiedził Stalina na Kremlu z propozycją unormowania stosunków i wsparcia dla powstania. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Między 16 a 23 września Armia Czerwona zajęła warszawską Pragę na prawym brzegu Wisły. Podjęła nieudolną próbę sforsowania rzeki. Pomocy powstaniu udzielili Amerykanie, którym zrzuty utrudniali Sowieci. Opinia światowa krytykowała bierność Brytyjczyków wobec walczącej Warszawy. Nie powiodły się emigracyjne próby sformowania wspólnego rządu dla Polski premier odwołał naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego. W drugiej połowie września na froncie zachodnim armia marszałka Montgomery'ego walczyła o otwarcie drogi wojskom alianckim na północne Niemcy. Uczestniczyła polska brygada spadochronowa generała Sosabowskiego. Zaś dywizja pancerna generała Maczka zdobyła bredę. 2 października w Ożarowie w obliczu powstańczej hekatomby stolicy przedstawiciele AK podpisali umowę kapitulacyjną z Niemcami. Z kolei spotkanie Churchill-Stalin w Moskwie zakończyło się zaproszeniem do negocjacji w sprawie polskiej przedstawicieli PKWN-u i rządu londyńskiego. Brytyjski premier kategorycznie żądał od Polaków akceptacji dla forsowanej przez Stalina linii Kerzona. Prezydent Roosevelt odmówił gwarancji USA dla postulatów granicznych rządu londyńskiego. Premier Mikołajczyk podał się do dymisji. Czy drugie półrocze 1944 roku de facto rozstrzygnęło o losach Polski? Taka teza da się obronić. Rozstrzygnięcie, które zapadało w sprawach Polski w drugiej połowie 1944 roku dokonywało się w szczególnie tragicznej sytuacji, kiedy próba zamanifestowania woli polskiej niepodległości przyniosła polskim elitom niepodległościowym najcięższą stratę. To jest oczywiście moment... Decyzji o powstaniu warszawskim, a potem samego przebiegu powstania warszawskiego. Wciąż trwają debaty wokół tej decyzji, pytania o to, czy można było inaczej obronić resztki, bodaj, polskiej suwerenności. Przypomnijmy wobec tego, jak zapadała decyzja o powstaniu warszawskim, żebyśmy lepiej zrozumieli te okoliczności, czy scenariusze alternatywne są tutaj na miejscu. Mówi generał Tadeusz Burkomorowski. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walku licznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań Bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pierwotnie plan burza, główny plan przygotowany już w 43. wystąpienia zbrojnego w momencie wycofywania się Niemców pod naporem Armii Czerwonej ze wschodu z ziem polskich. Plan burza, plan powstania powszechnego nie obejmował Warszawy. Włączenie Warszawy do tego planu odbywało się w momencie, kiedy wiadomo było, że plan burza przynosi ogromne straty. Sowieci wykorzystują moment, kiedy polskie oddziały, Armia Krajowa ujawnia się w walce przeciwko Niemcom i wyłapuje dowódców Armii Krajowej, wcielając przymusowo jej żołnierzy do Armii Berlinga, do Armii Podporządkowanej Moskwie, albo też likwidując ich. Tego rodzaju sytuacja, która była już znana zarówno dowództwu Armii Krajowej, jak i kołom kierowniczym polskiej reprezentacji politycznej w kraju, także rządowi polskiemu w Londynie, musiała być brana pod uwagę, kiedy rozstrzygały się te kluczowe decyzje dotyczące, czy ma być powstanie w Warszawie, czy nie. W Warszawie było kilkanaście tysięcy należących do konspiracji żołnierzy Armii Krajowej, którzy gotowi byli na rozkaz wziąć tyle broni do rąk, ile po prostu tej broni było. Było jej oczywiście stanowczo za mało, ale chcieli w momencie, kiedy kończy się panowanie niemieckie, wydawało się to już w tym momencie nieuchronne, zadokumentować, że oni są tutaj gospodarzami. Debaty nad powstaniem rozgrywały się w momencie, kiedy Armia Czerwona zbliżała się w potężnej ofensywie, we wspomnianej przez panią redaktor operacji Bagration, do Wisły i kiedy trzeba było decydować, co robić w tej sytuacji. Czy Warszawa zostanie wyzwolona, w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu, zależnie od tego, jak kto chce to przeczytać, przez Armię Ludową na znak dany przez Stalina. Słusznie przypomniała pani redaktor fakt, że przecież radiostacja podporządkowana Stalinowi wzywała do powstania i oczywiście to Armia Ludowa. Konspiracja komunistyczna miała dokonać tego wyzwolenia. Oczywiście nie miała wystarczających sił, to było kilkuset członków Armii Ludowej, cała siła, jaką ta formacja dysponowała w Warszawie, ale rzecz jasna propagandowo można było wygrać w momencie wkroczenia Armii Czerwonej do polskiej stolicy fakt, że Armia Czerwona podaje braterską dłoń w uścisku dowódcy oddziałku czy kilku oddziałków Armii Ludowej i tak oto dokonuje się w oczach świata legitymizacja podporządkowania Polski, władzy, którą przewidział dla Polaków Stalin. By tego uniknąć, reprezentanci niepodległej Polski musieli zastanowić się, co robić. Naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, wyraźnie sprzeciwiał się idei powstania w Warszawie, choć nie sformułował tego na piśmie. Wzywał tylko do oszczędzania biologicznej substancji narodu, ale rozkazu jednoznacznie zakazującego wywołania powstania w Warszawie nie wydał. Decyzja w sprawie powstania była podejmowana na podstawie dyrektywy prezydenta Raczkiewicza, który zgodził się przekazać tę moc decyzji w sprawie powstania w Warszawie Komendzie Głównej Armii Krajowej w samej Polsce, w Warszawie, uznając, że po prostu na miejscu dowódcy wojskowi będą mogli rozstrzygnąć, czy ma to sens, czy nie ma. Ta decyzja z 25 lipca została niejako wzmocniona przez premiera Mikołajczyka, który właśnie wybierał się na spotkanie ze Stalinem na Kreml. Mówi Stanisław Mikołajczyk. Wkraczamy w decydującą fazę generalnej rozgrywki i porachunku z Niemcami. W tym momencie tak dawno oczekiwanym i utęsknionym serca biją żywiej. rężą się wojskowe szeregi, zaciskają pięści żołnierzy Armii Podziemnej. Liczył Mikołajczyk, że jeśli wybuchnie powstanie w Warszawie, jeżeli ujawni tam swoją siłę armia krajowa, wierna rządowi polskiemu w Londynie, wtedy jego pozycja negocjacyjna w rozmowach ze Stalinem będzie silniejsza. Dramatycznie się pod tym względem pomylił. Mikołajczyk upoważnił Bora Komorowskiego, czyli komendanta głównego Armii Krajowej i delegata rządu na kraj, wicepremiera Stanisława Jankowskiego do podjęcia decyzji o tym, czy będzie powstanie, czy nie. 31 lipca odbyła się o 10 rano narada w Komendzie Głównej Armii Krajowej, w której głosowano kwestię, czy ma dojść do powstania, czy nie. Pierwotna decyzja była nie Trzech uczestniczących w odprawie wyższych oficerów było za powstaniem, czterech przeciwko. Ale w kolejnych godzinach 31 lipca doszły wiadomości, które przekazał o godzinie 17.00 pułkownik Chróściel, pseudonim Monter, że czołgi sowieckie są już na Pradze, a więc w wschodniej części Warszawy. Wydawało się, że kwestia wejścia Armii Czerwonej do Warszawy jest kwestią godzin, najwyżej kilku dni. W tej sytuacji trzeba było decydować, czy pozwolimy Stalinowi zrealizować jego scenariusz. Jedyni dzielni, jedyni prawdziwi polscy patrioci to żołnierze Armii Ludowej. Armia Krajowa stała z bronią u nogi. Całe wyzwolenie Polski to sprawa... Michała roli Rzymierskiego to sprawa Franciszka Jóźwiaka, to sprawa Edwarda Osupki morawskiego czy Władysława Gomułki. I podjęta została ta decyzja, walczymy. Następnego dnia godzina W miała skupić konspiratorów związanych z Armią Krajową i rzucić ich w bój, w bój nierówny wobec widocznej przewagi niemieckiej, ale bój, który miał się zakończyć jednak zwycięstwem, w momencie, gdyby armia czerwona kontynuowała swoją ofensywę. Ale tak jak pani wspomniała, armia czerwona zatrzymała już 1 sierpnia swoją ofensywę i ta decyzja nie miała tylko charakteru wojskowego. Generał Tadeusz Burkomorowski. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, który przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Oczywiście każda ofensywa musi się kiedyś zatrzymać. Ta już trwała kilka tygodni, ta którą rozpoczęła Armia Czerwona pod nazwą Operacji Bagration. I racje wojskowe na rzecz zatrzymania ofensywy na pewno występowały, ale nie w momencie, kiedy strona sowiecka już chwytała przyczółek na brzegu Wisły. Kiedy armia sowiecka mogła, kontynuując swoją ofensywę, zdobyć przeprawę na zachodnią część po drugiej stronie Wisły, impetem już uzyskanym przez dotychczasowe sukcesy, przełamując obronę niemiecką na linii Wisły. Bo Niemcy, panie profesorze, Niemcy się już pakowali, powoli opuszczali Warszawę. Zastrzymanie armii przez Stalina spowodowało ich powrót i wzmocnienie i przystąpienie do ataku, do totalnego zniszczenia stolicy. Bardzo dziękuję, że pani redaktor przypomniała bardzo ważną, a często zapominaną z punktu widzenia takich ogólnych rozważań geopolitycznych czy wojskowych okoliczność. Otóż mieszkańcy Warszawy widzieli to, że Niemcy się pakują, że Niemcy uciekają, że Niemcy wyjeżdżają. Pamiętamy w Warszawie było kilkanaście tysięcy urzędników niemieckich, ich rodziny. Oni wszyscy znaleźli się w stanie paniki w końcu lipca. Widzieli już, słyszeli przecież, każdy słyszał w Warszawie groźne pomruki artylerii sowieckiej, oczywiście wiedzieli, że front zbliża się, że zatrzymanie tego frontu graniczyło z nieprawdopodobieństwem, a zatem trzeba uciekać. Trzeba zostawić Warszawę żołnierzom niemieckim, którzy mieliby jej bronić ewentualnie dalej. Było to widać, że Warszawa stanie się terenem walki z Armią Czerwoną i widząc właśnie ucieczkę Niemców, tym bardziej wśród Polaków, a zwłaszcza wśród członków polskiej konspiracji, rosła wola zademonstrowania, że no teraz to miasto musi być nasze. Ten aspekt psychologiczny jest tutaj być może nie mniej ważny niż aspekt polityczny czy militarny, o którym mówiliśmy wcześniej. I teraz wielokrotnie przypomina się, jaka była postawa państw zachodnich wobec powstania, wsparcia, pomocy do zrzutów. Robili to Amerykanie, Sowieci uniemożliwiali samolotom amerykańskim lądowanie po zrzutach, natomiast opinia światowa krytykowała Brytyjczyków za brak tego wsparcia, nieskuteczność, a nawet zaniechania w działaniach aliantów zachodnich. Wszystkie istotne karty w tej grze trzymał w rękach Stalin, bo to jego decyzja, by zatrzymać ofensywę 1 sierpnia, zmieniła zasadniczo sytuację. Od tego momentu licząca kilkanaście tysięcy, bardzo słabo uzbrojonych przecież, Żołnierzy podziemia. Armia Krajowa nie będzie mogła liczniejszej i uzbrojonej naprawdę bardzo dobrze załodze niemieckiej Warszawy, szybko zresztą wzmocnionej dodatkowymi jednostkami przeznaczonymi do walki z ludnością cywilną, do walki w mieście, w tym osławiona grupa Dielewangera, złożona z kryminalistów zwolnionych z więzień czy formacje pomocnicze ochotników ze wschodu, tak zwanej Rosyjskiej Ludowej Armii Rona, Rosyjska Oswobodzicielna Nacjonalna Armia pod dowództwem niejakiego Kamińskiego. Nie należy mylić z własowcami innej, znacznie liczniejszej formacji ROA rosyjskiej, ale w każdym razie wszystkie te formacje, którymi dysponowali Niemcy, wiadomo było, że przeważają mając do dyspozycji także lotnictwo niemieckie, mając do dyspozycji czołgi, o których żołnierze AK nie mogli nawet marzyć, że oni wstłumią to powstanie. Powstańcy mogli wygrać tylko w momencie, kiedy Stalin zdecydowałby się udzielić im pomocy. Stalin natomiast zdecydował się, by pozwolić powstańców wykrwawić, wyniszczyć rękami niemieckimi. W dodatku doskonale umacniało to jego pozycję wobec Mikołajczyka, który, przypomnijmy, był już w Moskwie i do czego sprowadziła się rola Mikołajczyka musiał żebrać, by Stalin zechciał zgodzić się, jeśli nawet już nie na kontynuację ofensywy własnej armii, to na to, żeby samoloty brytyjskie czy samoloty amerykańskie startujące z odległych baz we Włoszech mogły wylądować po wykonaniu zrzutu ze wsparciem polskich żołnierzy walczących w Warszawie, żeby mogły wylądować na lotniskach sowieckich. Zasięg samolotów wtedy nie wystarczał na lot w obie strony, nad Warszawą i zawrócenie gdzieś do Brindisi, prawda, we Włoszech, czy gdzieś jeszcze dalej. Tylko najcięższe samoloty i to z najwyższym ryzykiem narażeniem mogły pozwolić sobie na taki lot w obie strony, co rzecz jasna dramatycznie zmniejszało możliwość udzielania pomocy. Właściwie można powiedzieć, że skoro Stalin nie zgodził się na to, a Stalin oczywiście takiej zgody pierwotnie nie udzielił, sprowadziło to do minimum możliwość udzielania pomocy przez wojsko, czy to amerykańskie, czy brytyjskie. Polscy żołnierze walczący w tym momencie w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie, czy to we Włoszech, czy formacji, którą wspomniała pani, czyli Brygadzie Spadochronowej pod dowództwem pułkownika Sosabowskiego, najważniejsze stało się udzielenie pomocy Warszawie. Taką pomoc mogła udzielić, gdyby oczywiście uzyskała zgodę i wsparcie lotnicze jedna jednostka Polska, to jest właśnie Spadochroniarze Sosabowskiego. Można było ich zrzucić na Warszawę. Ale tego rodzaju operacja wobec braku współpracy ze Stalinem byłaby operacją niemal samobójczą. Na taką operację ze względów wojskowych dowódcy brytyjscy i amerykańscy nie chcieli się zgodzić, wykorzystali zatem polskich spadochroniarzy w źle zaplanowanej, źle przeprowadzonej, źle dowodzonej przez brytyjskich zwłaszcza dowódców operacji desantowej pod Arnhem, gdzie wskutek właśnie tych błędów próbowano zwalić następnie winę w sposób wyjątkowo nikczemny na jedynego dowódcę, który sprawdził się naprawdę w tej walce, czyli pułkownika Sosabowskiego. Arnhem w związku z tym pozostanie w pewnym sensie jedną z najciemniejszych plam nie w historii polskiego wojska, bo akurat polscy spadochroniarze walczyli tam heroicznie i znakomicie, ale w historii relacji między zachodnimi sojusznikami a polskim wojskiem. Mówi generał Stanisław Sosabowski. Zajęliśmy więc pozycję obrony w dryl, utrzymaliśmy je mimo ataków niemieckich w ciągu dwóch dni. Przez to zabezpieczyliśmy dostęp do przeprawy na renie. Nawiązaliśmy też styczność z XXI Brytyjskim Korpusem. Zdołałem przeprawić z ciężkimi stratami trzeci Batalion Spadochronowy. Wykorzystane polskie wojsko jeszcze próbowano obciążyć odpowiedzialnością za niepowodzenie operacji, którą po prostu źle zaplanował marszałek Montgomery, brytyjski marszałek. To były wszystko okoliczności, w których rozgrywała się tragedia powstania. O tym zdecydowała wola Stalina. Nie pomożemy powstaniu. Natomiast jak powstanie zacznie słabnąć, co stanie się już we wrześniu, kiedy już generał Burkomorowski będzie rozumiał, że trzeba podjąć negocjacje z Niemcami o zakończeniu tej rzezi, o ocaleniu tych jeszcze mieszkańców Warszawy, których można było ocalić. wtedy Stalin zaczyna zgadzać się na pozorne ruchy, które miały przekonać powstańców, że trzeba walczyć dalej. Zgadza się na lądowanie wtedy, dopiero we wrześniu, samolotów alianckich na lotniskach sowieckich, tych oczywiście ze zrzutami dla powstańców i te największe zrzuty to będzie dopiero wrzesień i Zgadza się także Stalin na operację, zresztą bez żadnego wsparcia sowieckiego, przeprowadzoną przez polskich żołnierzy z armii Berlinga, którzy próbowali sforsować Wisłę, przyjść bezpośrednio z pomocą walczącej Warszawie. Zapłacili za to straszną cenę krwi właśnie bez wsparcia sowieckiego, ale sam fakt, że idą, płyną łodzie desantowe z polskimi żołnierzami, co prawda z orzełkiem bez korony na hełmach i na czapkach, ale przecież to byli Polacy. To naturalnie podnosiło na chwilę ducha walczących w Warszawie i rodziło nadzieję, że może powstanie jednak dotrwa do tej odsieczy, która przyjdzie od wschodu. Ale to były tylko pozorowane ruchy. Stalin przedłużył w ten sposób agonię powstania i o to mu chodziło, żeby jak najwięcej przedstawicieli polskich elit, polskich żołnierzy zamordowali Niemcy. żeby Wkraczał Stalin ze swoim wojskiem, tak jak się to stanie w styczniu 1945 roku, na scenę pustą, zniszczoną, zrujnowaną przez niemieckiego, niegdysiejszego sojusznika Stalina. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Radiowej Jedynki. Historia Żywa Pułkownik Kazimierz iranek Kosmecki z książki Drogi Cichociemnych. Byliśmy okrutnie zmęczeni, niewyspani, ubrania mieliśmy zmięte i wyniszczone. Biało-czerwone opaski na rękawach wskazywały naszą przynależność do AK. Na wieść o kapitulacji Warszawy Kazimierz Wierzyński, przebywający w Stanach Zjednoczonych, napisał wiersz A więc stało się. A więc stało się. Gruz już tylko i klęska, I skowyt człowieczy spod ziemi dalekiej. Zamknijcie jej kamienne na czole powieki, Umiera pokonana. Umiera zwycięska. 63 dni hekatomby stolicy zakończyło się 2 października w Ożarowie. Przedstawiciele Armii Krajowej podpisali umowę kapitulacyjną z Niemcami, ale zanim Sowici wkroczyli do Warszawy, trwały jeszcze kolejne tygodnie. Czy Stalin oczekiwał, że zostanie podpisana ta umowa kapitulacyjna, czy stolica będzie walczyć jeszcze dalej? Już nie dało się walczyć w Warszawie, po prostu każdy dzień z tych 63 dni był dramatycznym i heroicznym jednocześnie zmaganiem, by przeciwstawić się Narastającej przewadze wojsk niemieckich podporządkowanych Niemcom, które niszczyły Warszawę i zabijały powstańców oraz ludność cywilną na skalę masową. Przypomnijmy, zbrodnie ludobójstwa dokonaną przez Niemców na Woli, gdzie zamordowano co najmniej trzydzieści kilka tysięcy cywilnych mieszkańców w ciągu kilku dni. To jedna rzeczywiście z największych zbrodni w całej historii II wojny światowej. Otóż wobec takich doświadczeń przedłużanie powstania jeszcze o kilka dni było w drugiej połowie września już praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. To co udało się powstańcom osiągnąć pod naciskiem zachodnich sojuszników, którzy wsparli starania Komendy Głównej Armii Krajowej, że powstańców uznano za kombatantów. To znaczy nie byli oni już w momencie oczywiście podpisania kapitulacji zabijani przez Niemców, tak jak to Niemcy robili wcześniej, traktowani jak nielegalni żołnierze, tacy, których można zabić w warunkach właśnie II wojny światowej. Takie było podejście Niemców tylko jak żołnierze regularnej formacji, których po prostu zabiera się do obozów jenieckich i traktuje z należytym, no mimo wszystko, szacunkiem. To właśnie udało się uzyskać i dzięki temu kapitulację można było podpisać w momencie, kiedy przynajmniej ci, którzy ocaleli kilka tysięcy ich dotrwało do tej chwili, mogli wyjść z życiem i z honorem jednocześnie z powstania. Niestety nie można było tego powiedzieć o blisko 200 tysiącach mieszkańców Warszawy, głównie cywilów, którzy ten czas grozy przypłacili utratą życia zabranego im przez Niemców pod pilnym okiem Józefa Stalina. Czy gdyby Stalin na początku października ruszył na Warszawę, pokonałby Niemców, bo Sowieci weszli do Warszawy dopiero 17 stycznia? Czy Stalin nadal czekał? To, co działo się na froncie we wrześniu i w październiku, wynikało już raczej z przesłanek wojskowych. Kiedy raz zatrzyma się ofensywę, Stalin zatrzymał ją 1 sierpnia, mógł zatrzymać ją kilka czy kilkanaście dni później, ale kiedy raz zatrzyma się wielką obejmującą tysiące kilometrów i miliony żołnierzy ofensywę, musi przyjść czas kilku miesięcy na uporządkowanie zaplecza, Przygotowanie nowych jednostek, które będą w stanie dalej ruszyć do walki. Także przerwa w tych największych działaniach wojennych, w ofensywnych działaniach wojennych była poniekąd nieuchronna i musiała trwać dłużej. Dlatego powiedziałbym o to, że Stalin nie zaczął jakiejś ofensywy w październiku 1944 roku. Chyba akurat zarzutów nie warto mu stawiać. Zarzut zasadniczy dotyczy zatrzymania ofensywy 1 sierpnia. Czyli to, co Niemcy zrobili z Warszawą po zakończeniu powstania – że ją totalnie zniszczyli. To był swego rodzaju niespodziewany prezent dla Stalina? To była decyzja, przypomnijmy, podjęta osobiście przez Adolfa Hitlera. A mówię o tym dlatego, że są tacy najdelikatniej nieroztropni publicyści historyczni, którzy mówią, że to Urkomorowski, czy Mikołajczyk, czy powstańcy warszawscy odpowiadają za zburzenie Warszawy. Nie. Tę decyzję podjął Adolf Hitler, który nienawidził Polaków jako podludzi i chciał Warszawę pozbawić statusu stolicy niepodległego narodu. Dlatego przypomnijmy Warszawa, nie była niczym więcej jak tylko miastem podporządkowanym stolicy generalnego gubernatorstwa w praniemieckim mieście Kraków. Kraków, jak to propaganda niemiecka podkreślała. Tragedia, która się dokonała dla Stalina nie miała zasadniczego znaczenia, mówię już o losie samego miasta. Wykorzystał ją natomiast Stalin w roku następnym, kiedy wobec ogromu zniszczeń, jakie zastała tam Armia Czerwona wkraczająca do Warszawy 17 stycznia 1945 roku, Nowa władza przewidziana przez Stalina dla Polski zwątpiła, czy da się tutaj odnowić życie, czy ma tutaj być dalej stolica Polski. I wtedy Stalin podjął decyzję, stolica ma być w Warszawie, trzeba Warszawę odbudować, trzeba w ten sposób legitymizować nową władzę. Musicie odbudować Warszawę, wtedy staniecie się bardziej popularni w tym podporządkowanym mi państwie. To będzie właśnie symbol waszego patriotycznego, by tak rzec, zakorzenienia w Polskości, jeśli odbudujecie Warszawę. To był sposób, w jaki Stalin wykorzysta całkowitą destrukcję Warszawy przez Hitlera dokonaną w drugiej połowie 1944 roku. Tymczasem w Moskwie spotkali się Churchill i Stalin. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do negocjacji w sprawie Polski. Przedstawicieli i pkwn rządu z Moskwy i rządu londyńskiego przyznać się, trzeba szczerze niezwykły gest, choć Churchill kategorycznie żądał od Polaków, aby zaakceptowali propozycję Stalina w sprawie granicy wschodniej opartej o linię Gersona. Konferencja, która rozstrzygała o losach dużej części Europy Wschodniej tam w ramach tzw. umowy serwetkowej Churchill nakreślił propozycję procentowego podziału wpływów w krajach będących sojusznikami III Rzeszy, a więc w Rumunii, Bułgarii oraz na terenie Grecji Jugosławii i na terenie Węgier. Nie obejmowała ta umowa Polski i Czechosłowacji, dwóch krajów, które były sojusznikami koalicji antyhitlerowskiej. Na razie o Czechosłowacji nie było w ogóle mowy w stosunkach sowiecko-brytyjskich, ponieważ Stalin zawarł układ z rządem czechosłowackim funkcjonującym w Londynie, traktując głównego polityka czechosłowackiego Edwarda Benesza jako wykonawcę swojej rozgrywki w Europie Wschodniej, pionka w tej rozgrywce prowadzonej przeciwko Polakom. O to chodziło, żeby Czechosłowacja była tym dobrym krajem, prosowieckim krajem, Natomiast rozmowy dotyczące Polski, które prowadzone były jednocześnie w Moskwie w październiku 1944 roku przez Churchilla i Stalina, sprowadzały się wciąż do tego samego scenariusza, który chciał jeszcze ratować Churchill. Churchill chciała, żeby Mikołajczyk, a żeby rząd polski przynajmniej w części wrócił do kraju, żeby mógł odegrać istotną polityczną rolę w kształtowaniu nowego porządku. Ale Stalin był już o kilka kroków dalej w tej rozgrywce. Miał PKWN, czyli ten swój rząd, czy też jego namiastkę. Stał już pod Warszawą, zajmował dużą część terytorium etnicznej Polski, tej, która miała być tą nową terytorialnie polską. I tworzył administrację wyłącznie podporządkowaną PKWN-owi. Wszelka inna administracja była już zdelegalizowana na terenie Polski, a więc... Stalin miał rosnącą z każdym niemal dniem przewagę w tej grze o przyszłość Polski i z takiego właśnie punktu widzenia rozmawiał z Churchillem i Mołotow, raczej komisarz ludowy spraw zagranicznych, rozmawiał z brytyjskim sekretarzem Foreign Office, czyli Antony Idenem, redukując niejako ambicje Churchilla i nadzieję Mikołajczyka wyłącznie do tego, by Mikołajczyk mógł Pojawić się w ewentualnym przyszłym rządzie w Polsce jako tylko jeden z mniejszościowych udziałowców tego rządu podmiot podporządkowany politycznie tym, których wyznaczył wcześniej stalin do rządzenia polską, a więc peperowi komułce Bierutowi czy ich figurantowi osóbce morawskiemu. to właśnie zostało najdobitniej pokazane w momencie, kiedy na spotkaniu z Churchillem, ten z obrzydzeniem przyjął Bieruta, wtedy właśnie w październiku w Moskwie, Bierut oświadczył, jesteśmy tu po to, by w imieniu Polski żądać, by Lwów należał do Rosji. Szokujące oświadczenie, powiedzmy tak jakby Francuz powiedział reprezentantowi trzeciego kraju, że przyszedł żądać, ażeby oddać Strasburg, a może nawet Verdun Niemcom i że żąda tego w imieniu narodu francuskiego. No w takiej roli postawił się Bierut, pokazując, że jest wyłącznie marionetką w rękach Stalina. I Churchill musiał to przełknąć, żeby raz jeszcze przekonywać Mikołajczyka, by ten zaakceptował wszelkie żądania terytorialne Stalina, czyli zabór Lwowa i Wilna, całej wschodniej połowy Polski. I godził się bodaj na te 25% miejsc w nowym rządzie, które realnie można było w tej chwili uzyskać and begin the process so necessary and desirable of laying the cities Wspomniał pan, że najsłabszym ogniwem wielkiej trójki był Churchill, ale to on wykazywał w tej wielkiej trójce największą aktywność w kontaktach ze Stalinem w sprawie Polski, a premier Mikołajczyk próbował znaleźć się w tym towarzystwie. Ostatecznie jednak można powiedzieć, chyba że się poddał, czy to wtedy, kiedy prezydent Roosevelt odmówił gwarancji USA dla postulatów granicznych rządu londyńskiego, a premiera Mikołajczyka już wtedy zastąpił Tomasz Arciszewski, który nie chciał poddawać się w sprawie granicy wschodniej. Los Mikołajczyka pokazuje, jak bezwzględna była strategia Stalina i jak rozpaczliwie bezradna była wobec niej polityka polska. W istocie rady na politykę Stalina, skutecznej rady na politykę Stalina nie było. Część polityków rządu polskiego w Londynie wybierała moralny protest wobec gwałtu, który się na Polsce dokonuje. A więc niezgoda na usankcjonowanie paktu Ribbentrop-Mołotow tym razem przez wielką trójkę na zabranie Polsce Wilna i Lwowa. Niezgoda na ten nacisk, na tą grę, którą prowadził Churchill ze Stalinem, że w zamian za zgodę na okrojenie Polski, przedstawiciele polskiego rządu w Londynie będą mogli wrócić do Warszawy i mieć udział ważny dla polskiego społeczeństwa, na pewno udział w kształtowaniu nowego porządku politycznego i społecznego w Polsce po 1945 roku. Duża część polityków polskich w Londynie, większość chyba można tak powiedzieć, odrzucała ten scenariusz, uważała, że nie można się zgodzić. Jeśli jest się reprezentantem suwerennego państwa, jeżeli czuję się reprezentantem narodu polskiego, to nie mogę zgodzić się na okrojenie tego państwa o połowę. Drugi aspekt, który się tutaj pojawiał coraz wyraźniej, zbliżając się do końca 44 roku, kiedy Armia Czerwona umacniała swoje panowanie na ziemiach polskich, to przekonanie, że nawet ta zgoda na okrojenie terytorialne Polski nie wpłynie na sytuację polityczną na obszarze, który Polsce formalnie, tej nowej Polsce zostanie oddany. W coraz większym stopniu widać było, że Stalin chce tutaj wyłącznie rządów swoich marionetek że Mikołajczyk nie wróci do Polski jako premier nowego rządu, ale co najwyżej jeden z ministrów. Pierwsze skrzypce będą grali mianowańcy Stalina. I to powodowało, że umacniała się w Londynie pozycja protestu, można powiedzieć bezsilnego, ale pozostawiającego chociaż moralne świadectwo niezgody na ten gwałt, który się na Polsce dokonywał. Wobec tego gwałtu część polityków i intelektualistów zachodnich także zajmowała stanowisko no nie tylko krytyczne, ale potępiające moralnie to, co działo się z Polską za zgodą sojuszników zachodnich. Przypomnijmy reakcję George'a Orwella, wielkiego pisarza angielskiego na zachowanie aliantów zachodnich, ale przede wszystkim Stalina wobec losu powstania warszawskiego. Nie mogę przytoczyć tego komentarza Orwella, ponieważ brzmi on wyjątkowo dosadnie, ale nazywa rzeczy po imieniu. Mówi o złajdaczeniu polityki aliantów wobec Polski. Także wielki pisarz francuski Georges Bernanot potępiał wtedy tę sytuację, tę postawę państw zachodnich, a na początku 1945 roku w ramach debaty w parlamencie brytyjskim część posłów konserwatywnych, ile i burzystowskich, to nie miało, że tak powiem, barw partyjnych, ten protest moralny, wyraziła swoje skrajne oburzenie postępowaniem w sprawie polskiej. Między innymi późniejszy przyszły premier brytyjski, Lord Douglas, czyli Douglas Howe, zaprotestował przeciwko postępowaniu brytyjskiemu w sprawie polskiej. Jeden zresztą z wiceministrów rządu brytyjskiego ustąpił wtedy ze swojego stanowiska na znak protestu, a więc niemoralność tej polityki, stąd polityka protestu, gestu, po prostu niezgody, gestu, który nie mógł zmienić sytuacji politycznej w Polsce, gdzie zwyciężała siła tysięcy czołgów sowieckich, które zajmowały terytorium polskie, siła NKWD, które wsadzało do więzień polskich patriotów i wywoziło ich dalej na wschód lub likwidowało na miejscu, ale protest moralny mógł być jakąś formą odpowiedzi na to bezprawie. Mikołajczyk wybrał inną drogę, wybrał drogę kolejnego plasterka, który Stalin odkrawa w swojej taktyce salami, by ostatecznie przerzuć to wszystko w swojej polityce wchłaniania Europy Wschodniej i kluczowego w nim kraju, czyli Polski. Przyjmując tę rolę, Mikołajczyk, wierząc, że zmieni coś przez swój powrót do Polski, zdecydował się przyjąć właściwie wszystkie warunki sowieckie. W końcu listopada 1944 roku złożył dymisję z funkcji premiera rządu polskiego i wtedy właśnie prezydent Raczkiewicz podejmując na nowo tę politykę moralnego protestu, mianował starego, zasłużonego bojowca PPS-u, słynnego z akcji jeszcze antycarskich z początku XX wieku, Tomasza Arciszewskiego na premiera, wiedząc już, że ani Stany Zjednoczone, zwłaszcza ani Wielka Brytania nie będą realnie tego rządu popierały. Ale Mikołajczyk łudząc się, że przy wsparciu Churchilla jednak jakąś rolę w Polsce odegra, zdecydował się przyjąć rolę wicepremiera w rządzie tworzonym w Polsce pod skrzydłami Stalina. Czy Churchill grał już w otwarte karty? No bo właśnie w grudniu poparł żądania Stalina wobec naszej granicy. Na wschodzie nie wahał się, nie odwoływał, że na później, może w następnym roku. A PKWN zmienił nazwę na rząd tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej właśnie z Edwardem, osóbką morawskim na czele. Karty zostały rozdane? Karty zostały rozdane już dużo wcześniej i co do kwestii granic rzeczy nie ukrywał tego, mówił o tym otwarcie od pamiętnego przemówienia w Izbie Gmin z 22 lutego 1944 roku. Tym bardziej Churchill był tego świadomy, skoro wiedział, że nie popiera Polski w najmniejszym stopniu ten, który ma jakąś siłę jeszcze w swoich rękach, czyli prezydent Roosevelt. Tutaj Churchill niczego nie ukrywał od początku 1944 roku. Churchill natomiast nie uważam, żeby wprowadzał w błąd Mikołajczyka, zachęcając go do tych ustępstw terytorialnych, ponieważ Churchill wierzył, że... Tylko za cenę tej akceptacji strat terytorialnych część bodaj wpływów Zachodu, mówiąc najkrócej, utrzyma się w Polsce, a symbolem tych wpływów będzie i realnym reprezentantem właśnie Mikołajczyk. Tak patrzył na to Churchill. Nie chodziło mu o niepodległość Polski dla samej niepodległości Polski, choć oczywiście doceniał wkład Polski w walkę w II wojnie światowej i w obronę Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w 1940 roku polskich lotników. Ale ważniejsze było to dla niego, że jeśli Polskę odda się w całości Stalinowi, to co zostanie z Europy? To jaka będzie sytuacja w Wielkiej Brytanii jako jednego mocarstwa niesowieckiego w Europie? Pamiętajmy, Francja żadnym mocarstwem wtedy nie była, tylko z łaski Churchilla, który bardzo bronił interesów francuskich. Francja będzie traktowana formalnie jako jedno z mocarstw, ale realnego statusu mocarstwa dawno już nie miała. A więc po prostu Churchillowi chodziło o to, ażeby podaj jakieś ślady wpływów zachodnich, demokracji, wolnych mediów zachowały się w tak ważnym, kluczowym dla Europy Wschodniej Kraju jak Polska. Była to audycja Historia Żywa.